Tu program drugi Polskiego Radia z Warszawy. Jest dziewiąta. Dwójka. Jesteś na miejscu. Łukasz Kuropaczewski. Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na Wiadomości Kulturalne. W warszawskiej Kordegardzie będą rozdawane guziki katyńskie. Jest to element kampanii społeczno-edukacyjnej prowadzonej przez Narodowe Centrum Kultury związanej z upamiętnianiem Polaków zamordowanych z rozkazu Stalina wiosną 1940 roku. Akcja rozdawania replik guzików z mundurów polskich oficerów odbywać się będzie w obchodzonym dziś Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury Michał Kosiorek wyjaśnia, że guzik jest przedmiotem,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 Współczesnemu polskiemu jazzowi został poświęcony wczorajszy wieczór wręczenia najważniejszych polskich nagród fonograficznych Fryderyków. Złotym Fryderykiem za szczególne zasługi dla polskiej kultury uhonorowano zmarłego w ubiegłym roku Stanisława Sojkę. Gdyby Stanisław Sojka żył, ten Fryderyk byłby jego piątym. Wiceminister kultury Sławomir Rogowski podkreślił, że są straty, z którymi nie można się pogodzić. Nie tylko śpiewał, on opowiadał nasze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 Stanisław Sojka zmarł 21 sierpnia 2025 roku w dniu, w którym miał wystąpić na festiwalu w Sopocie. Tymczasem ministra kultury Marta Cienkowska zadeklarowała wsparcie, także finansowe, dla rewitalizacji Pałacu Zamojskich w Zamościu. Jednym z pomysłów jest utworzenie tu Centrum Kultury i Nauki dla Dzieci i Młodzieży. Szefowa Ministerstwa Kultury uczestniczyła w Zamościu w konferencji pod tytułem Pałac Zamojskich – Dziedzictwo Rzeczypospolitej – Wspólne Zobowiązanie. Zorganizowano ją w 446. rocznicę pierwszej lokacji miasta, które od początku było bardzo ambitnym, przemyślanym i odważnym projektem. Chciałabym, żeby takim projektem był także, było także to miejsce, podkreśliła ministra. Zaznaczyła jednocześnie, że obecność Zamościa na liście światowego dziedzictwa UNESCO jest dla władz miejskich i instytucji rządowych do ochrony, troski i odpowiedzialnego zarządzania. Według Cienkowskiej planowana inwestycja jest szansą na to, aby pałac stał się nowoczesnym centrum życia, które łączy historię z przyszłością oraz może być miejscem służącym edukacji, kulturze, nauce i wspólnocie. Tallin prześcignął stolice pozostałych krajów bałtyckich oraz Finlandii pod względem natężenia ruchu turystycznego. Z analizy przygotowanej przez władze miasta wynika, że estońska stolica otrząsnęła się po kryzysie wywołanym pandemią. Tallinn przyciąga turystów dobrze zachowanym średniowiecznym starym miastem wpisanym na listę UNESCO oraz skandynawskim klimatem. W ubiegłym roku Tallinn odwiedziło blisko 3,5 miliona zagranicznych turystów. Wzrost liczby gości w najbliższych latach oznacza, że miasto będzie musiało zwiększyć bazę noclegową. Obecnie w estońskiej stolicy znajduje się niespełna 10 tysięcy pokoi hotelowych, a latem obłożenie sięga ponad 85%. Ogranicza to możliwość obsługi rosnącej liczby turystów. Portal ERR podaje, że w związku z tym konieczne jest ograniczenie sezonowości turystyki i wzmocnienie atrakcyjności miasta także poza sezonem. Takie działania mają zapewnić stabilność usług przez cały rok. Obecnie liczba noclegów zagranicznych, turystów przypadająca na jednego mieszkańca estońskiej stolicy jest wyższa niż w Rydze, Wilnie czy Helsinkach. Według prognoz do 2040 roku stolica Estonii może odnotować od około 3,5 miliona do ponad 4 milionów noclegów rocznie. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Wieści ze Stonii kończą to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszamy o 13, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia. Pogoda. Dziś możemy spodziewać się zachmurzenia małego i umiarkowanego na zachodzie okresami dużego. Na krańcach północno-zachodnich możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12-13 stopni Celsjusza na wschodzie oraz miejscami na północy i południu, około 14 w centrum do 18 stopni na południowym zachodzie. Chłodniej lokalnie w obszarach podgórskich Karpat około 11 stopni oraz w rejonie Półwyspu Helskiego około 7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami dość silny i porywisty. Reklana. Polskie Radio oraz Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zapraszają na 7. Festiwal Chopin w Antoninie. Wśród gości Piotr Pawlak, Mateusz Dubiel, Hania Derej, Atom String Quartet, Bo artepiano Piano Trio. 14-19 kwietnia. transmisja na antenie i w mediach społecznościowych polskiego radia Chopin. Na festiwal zaprasza Kawa Polska, producent fortepianów mistrzowskich Szygeru Kawa i sponsor wydarzenia. Partnerem festiwalu jest towarzystwo imienia Fryderyka Chopina. Są takie głosy, które rozpoznajesz po jednym zdaniu. Kocham pana, panie sułku z całych sił! Dzień.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 Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Klaudia Baranowska. Nasz program realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Wiosennie dzisiaj bardzo się zrobiło i ogromnie to cieszy. A zaczniemy nasze spotkanie od muzyki, która wprowadza w stan skupienia, ale też w dalszą część naszego spotkania, która wypełni interpretację z nowej płyty Giovanni'ego Antoniniego, ale również zabrzmi w całej pełni muzyka Antonia Vivaldiego, to po godzinie 11:00 a teraz również Vivaldi, ale z Chalimo w roli głównej, a na nim Giovanni Antonini. Dederit z Nisi Dominus Antonia Vivaldiego w interpretacji Giovanniego Antoniniego i jego Il Giardino Armonico. To jedna z najbardziej niezwykłych części tego psalmu. Vivaldi buduje na kałyszącym, niemal hipnotycznym rytmie, który przypomina spokojny oddech albo sen. Muzyka rozwija się powoli, bez wyraźnych kontrastów, jakby zawieszona w czasie. To właśnie w tej prostocie kryje się jej siła. Linia wokalna nie dąży do efektu, nie szuka kulminacji, raczej prowadzi w stronę wyciszenia, skupienia wewnętrznego spokoju. W tej interpretacji dodatkowy wymiar wnosi Chalimot. Jego ciemne, miękkie brzmienie, niezwykłe jeszcze bardziej pogłębia ten nastrój, nadając całości taki bardzo intymny charakter. A do muzyki Vivaldiego, ale w zupełnie innej odsłonie wrócimy w ostatniej części kanonu dwójki po kwadransie bez muzyki. Posłuchamy Glory w interpretacji The Monteverdi Choir i The English Baroque Soloists pod dyrekcją Johna Liota Gardinera. No a to prowadzi nas dalej do najnowszego programu Giovanni'ego Antoniniego, włoskiego dyrygenta, szefa i Giardino Armonico, ale też znakomitego flecisty, który od lat również na tym polu pokazuje bardzo wiele. To artysta, który nie traktuje muzyki dawnej jako zamkniętego repertuaru, ale jako punkt wyjścia do dalszych poszukiwań. Drogi rozmaite wielokrotnie przecina, szuka i właśnie muzyka dawna i współczesny, repertuar, rozmaite inspiracje. A nowy album Antoniniego nagrany z flecistką z Tajwanu Shengfang Chu nosi tytuł Bird and the Birds. No i sam ten tytuł odsłania ideę całości. To gra słów, ale i punkt wyjścia całej koncepcji, bo z jednej strony William Bird z drugiej Bert, czyli ptak, symbol swobody, ruchu, improwizacji. Tytuł ten pochodzi od współczesnej kompozycji Giovanniego Solimy, włoskiego gambisty, z którym zresztą Giovanni Antonini przyjaźni się od wielu lat, który otwiera cały album, właśnie ten utwór i nadaje cały Kierunek w tym utworze inspirowanym postacią brytyjskiego kompozytora, ale napisanym współcześnie i słychać y, całą ideę spotkanie historii i teraźniejszości w jednym w tym żywym wykonaniu. A cały program Prowadzi przez kilka stuleci od muzyki renesansowej, przez barokowe duety, po sonaty, aż po XX i XXI wiek i jest tam bardzo dużo improwizacji, dialogowania, wspólnego oddychania dźwiękiem, no ale jest też śpiew ptaków i imitacja natury. Bert and the Bird, gra słów, która stała się punktem wyjścia całego albumu Giovanni'ego Antoniniego i Sheng fang Chiu grających na fletach prostych Antonini na flecie tenorowym, dającym podstawę. I to jest nawiązanie do Williama Berda, no a Sheng fang Chiu na flecie sopranowym, śpiew ptaków i kompozycja Giovanni'ego solimy oparta na tym zestawieniu nazwisku renesansowego mistrza z Ptakiem, którego śpiew od wieków kojarzony jest właśnie z brzmieniem tego instrumentu, fletu. I rzeczywiście w tym wykonaniu mm, można wysłyszeć coś więcej niż dialog dwóch instrumentów. To była grabar, oddechu, imitacji natury. Muzyka, która porusza się swobodnie między kompozycją a improwizacją. I ten sposób myślenia o muzyce prowadzi dalej, bo cały ten album nie jest przeglądem stylów, ani chronologiczną podróżą przez historię muzyki. To raczej opowieść o czymś bardziej podstawowym, o dialogu dwóch głosów, o wspólnym muzykowaniu, o improwizacji jako żywym języku obecnym w muzyce od XV wieku aż po dziś. Giovanni Antonini i Sheng Fang Chiu prowadzą przez różne Epoki, ale w centrum pozostaje jednak zawsze ta relacja między dwoma instrumentami. Zmienia się styl i my również teraz zmienimy, bo przechodzimy do francuskiego baroku i muzyki Jacques'a Otytera. To będzie pierwsza suita w wykonaniu no, tych znakomitych flecistów Giovanniego Antoniniego i Shen Fang Chiu. Boop. <laughs> To były fragmenty pierwszej suity na dwa flety proste bez basso continuo, opusz czwarte Jacques Autetera z 1712 roku, kompozytora francuskiego, przełomu stuleci 17 i 18. Wyjątkowe brzmienie dwóch fletów. No, słuchanie... Mm, Takich kompozycji nieczęsto raczej się zdarza, a teraz jest okazja zatopić się w tej wyjątkowej muzycznej przestrzeni dzięki Giovanniemu Antoniniemu i Sheng Fang Chiu, grających na fletach prostych. To muzyka szczególna, pozbawiona właśnie podstawy, masz co dialog był tu najważniejszy, precyzyjny, przejrzysta, jednocześnie pełen subtelnych odcieni. Idea całej płyty to właśnie dwa głosy, które niezależnie od epoki, bo tu jest cały przegląd repertuaru aż po współczesną, także duety Bartoka prowadzą ze sobą rozmowę, tak to można ująć. Nowy album, której, w którym bohaterem jest flet prosty, w różnych odsłonach, a w przedmowie do płyty Giovanni Antonini żartobliwie przypomina, że gra na flecie prostym, podążając za słowami Szekspira, jest jak mm, łatwa, jak kłamanie, a jednak w tej prostocie kryje się ogromna sztuka. Bird and the Bird dzisiaj przedpremierowo. Do muzyki wrócimy za 10 minut. To się czyta. To się czyta. Nakładem wydawnictwa Albatros ukazała się powieść Jana McIna, brytyjskiego mistrza nieograniczonej wyobraźni, jak określają go krytycy. Autora 18 książek wyróżnionych wieloma nagrodami literackimi, w tym e, najważniejszą, nagrodą Bukera za powieść Amsterdam. Od lat McEwen. Wymieniany jest również jako mocny kandydat do Nagrody Nobla. Tym razem, w najnowszej powieści, noszącej tytuł Co możemy wiedzieć, proponuje czytelnikom podróż przez czas i historię. Akcja rozpoczyna się w 2119 roku, kiedy historyk literatury Thomas Macphyre bada dokumenty sprzed 100 lat. Aby poznać historię wojen i katastrof klimatycznych, które zdziesiątkowały populację mieszkańców Ziemi w początkach XXI wieku, natrafia także na zapis pewnego wydarzenia z 2014 roku. Czyta Szymon Kuśmider. 20 maja 2119 roku wypłynąłem nocnym promem z portu Marlborough i następnego dnia po południu zszedłem na położony niedaleko Minrock Under Mały Piers, obsługujący Bibliotekę Bodlejańską w Snowdonii. Wiosenny dzień był ciepły i spokojny. A podróż przebiegła gładko, choć wszyscy się pewnie zgodzą, że spanie na siedząco na twardej drewnianej ławie nie jest zbyt wygodne. Po przejściu malowniczego trzykilometrowego szlaku do grawitacyjno-wodnej kolejki górskiej dołączyłem do czterech innych użytkowników biblioteki i gawędząc z nimi wjechałem na górę w trzeszczącym dębowym wagoniku. Zjadłem samotnie kolację w bibliotecznej kantynie. A potem zatelefonowałem do mojej przyjaciółki i współpracowniczki, Ross Church, by zawiadomić ją, że dotarłem bezpiecznie na miejsce Spałem całkiem dobrze w podobnym do celi pokoiku W przeciwieństwie do mojej pierwszej wizyty w bibliotece nie przeszkadzało mi już, że dzielę łazienkę z siedmioma osobami po śniadaniu jeden z młodszych archiwistów, Donald Dramond, zaprowadził mnie do mojego boksu. Specjalizował się w moim okresie od 1990 do 2030 roku i zainteresował go bardzo temat moich badań. Wydarzenie, które niezbyt zgrabnie określano jako drugą niezapomnianą kolację oraz słynny zagubiony poemat Wieniec dla Vivien” Francisa Blandiego. Zgodnie z zamówieniem przyniósł mi na biurko 12 tomów dzienniku Vivien Blandy, które z nieustalonych nigdy przyczyn weszły kiedyś w skład archiwum jej męża. Kiedy tylko zostałem sam, otworzyłem hermetyczny pojemnik i sięgnąłem po tom piąty. Otworzyłem go na stronie 32. Musiałem to ponownie przeczytać... Stosunki między Francisem i mną się unormowały, jestem tu prawie szczęśliwa, to sukces. Vivienne nawiązywała do tragicznego losu swojego pierwszego męża, Persiego Greena, który cierpiał na chorobę Alzheimera. Wierzyła, że Francis ją kocha i choć oboje nie byli młodzi, a on był od niej o 10 lat starszy, prowadzili... Nie najgorsze życie seksualne i zawsze mieli o czym pogadać. W dziennikach ani razu nie żałowała, że poślubiła wielkiego poetę, choć spędzał bardzo dużo czasu w swoim gabinecie. Zastanawiam się, czy czasami nie czerpię przyjemności z tego, że go nie lubię, napisała w innym miejscu. Kiedy powstał tom siódmy dzienników Byli małżeństwem od dziewięciu lat Kilka lat później jej przyjaciół zdumiewało to W jakiej sytuacji życiowej się znalazła W wyniku szeregu własnych decyzji Wylądowała ostatecznie bezpłatnego etatu w Gloucestershire Na zboczu małej doliny W wypełnionej siedmioma tysiącami książek Ogromnej stodole Siedem kilometrów od najbliższej wioski Wcześniej nigdy by nie zgadła że zrezygnuje z kariery, a nawet powołania, by służyć innemu geniuszowi. Pewnego wczesnego popołudnia w październiku 2014 roku, gdy wiatr huczał w gałęziach drzew za oknem, Vivian siedziała w swoim pokoju, który mieścił się w budynku dawnej mleczarni, obok stodoły. Prawdopodobnie robiła listę zakupów do potrawy, którą zamierzała przyrządzić następnego dnia na swoje urodziny. Na przyjęcie zaproszono ośmioro gości. Wiedziała już pewnie, jak ich rozsadzić. Po kolacji... Mieli wysłuchać napisanego przez jej męża nowego, długiego poematu, który powstał jako urodzinowy prezent dla niej. Gotowanie i sprawunki nie były dla niej usuwaniem się w cień. Miała wielkoduszny charakter i lubiła sprawiać przyjemność innym. Cieszyła się, że może ich ugościć. Prowadzenie domu dawało jej satysfakcję. Francis nigdy nie zachęcał jej, żeby została jego sekretarką. Nigdy nie sugerował, by rezygnowała z własnej kariery, choć oczywiście mu to pasowało. Podejmując kolejne decyzje, była przekonana, że są w pełni uzasadnione. Teraz jednak już się takie nie wydawały. Ten proces trwał przez długie lata. Kiedyś była poważną badaczką – Kandydatką do profesury. Później ograniczyła tę działalność do połowy etatu, a potem wygłaszała już tylko co jakiś czas wykłady w amerykańskiej szkole letniej, pracując jednocześnie nad drugą książką. W końcu uznała, że to droga donikąd. Rezygnacja z niej okazała się wyzwoleniem. Vivien zawsze była przekonana, że sprawuje kontrolę nad własnym życiem. Zaskoczyło ją jednak, jak to się stało, że wyzbyła się ambicji, pensji, statusu oraz szansy na sukces, najpierw opiekując się pierwszym mężem, a potem w imię wolności, niechęci do uczelnianej administracji lub uznania dla poezji Francisa Blandiego. To, że jej dzienniki znalazły się w końcu pośród papierów poety w oksfordskiej, a później snowdońskiej bibliotece bodlejańskiej, wynikało może z pośpiechu, a może z zaniedbania. Jakiś bibliotekarz umieścił dawno temu męża i żonę w oddzielnych pudłach, stojących obok siebie. Już wcześniej moją uwagę zwróciły sporadyczne i smutne wzmianki Vivien o pierwszym mężu, Persim lutniku, którym troskliwie się opiekowała i który zmarł w wyniku upadku ze schodów. Wiele wpisów jest zaskakująco banalnych i nie pomaga badaczom Blandiego ustalić tego, na czym zależy im najbardziej jak przebiegało jego urodzinowe przyjęcie, co znalazło się w słynnym poświęconym jej poemacie i jakie były jego dalsze losy, co stało się z jedynym egzemplarzem utworu, który Francis po odczytaniu go na głos dał jej w prezencie. Możemy zakładać, że tego popołudnia pojechała z listą zakupów do oddalonego o 13 kilometrów miasteczka Siren, żeby odebrać urzeźnika dziesięć niebywale tłustych, wypatroszonych przepiórek. Miała zamiar zawinąć je w plastry bekonu, upiec w czerwonym winie i ziołach, a następnie podać z prawdziwkami zebranymi w bukowych lasach Chilton Hills i dostarczonymi do stodoły przez jej znajomą. Kupiła również cztery kilogramy pomidorów do upieczenia i u tego samego zielarza trzy kalafiory, których różyczki chciała usmażyć na dużej patelni do paelli. Na oliwie z dodatkiem czosnku, posiekanych zielonych papryczek, chili, anchois, pomidorków koktajlowych, czarnego pieprzu, tymianku i tartej bułki. To były czasy... Rankiem, kiedy Vivien ścinała róże do udekorowania stołu, przyjechał furgonetką listonosz z ciężką paczką i z uprzejmością wniósł ją do kuchni. Była zaadresowana do Francisa. Vivien domyślała się, co w niej jest. Odgadła również, że ktoś się pomylił i uznał, że urodziny obchodzi Francis, nie ona. Przed lunchem pokazała mu paczkę i rozpakowała ją za niego. W środku była skrzyneczka, z jasnego drewna, z przesuwanym wiekiem Nienaturalnie duże pudełko na ołówki Otworzywszy je, Francis jęknął Uważał, że ma wszystko, czego potrzebuje A nie potrzebował zbyt wiele Podarunek nie tylko oznaczał zagracenie domu Ale też zajmował jego myśli jako Kolejne rozpraszające zobowiązanie Wymóg myślenia o kimś I okazanej przez tego kogoś życzliwości to Vivien pisała w jego imieniu listy z podziękowaniami, które Francis czasami podpisywał. Lecz to było coś innego. Szampan w butelce Magnum od siostrzeńca Petera, który przebywał właśnie w Pasadenie, w Kalifornii, na zorganizowanej w Huntington Library konferencji na temat pętlowej grawitacji kwantowej. Mimo jego cierpliwych wyjaśnień nikt nie wiedział, co to takiego. Francisowi wydawało się, że zrozumiał, co oznacza niezależne od tła, ale zdążył już to zapomnieć. Peter był na tyle miły, że pewnego letniego wieczoru, gdy siedzieli w ogrodzie, powiedział, że zaledwie sto osób na całym świecie naprawdę to pojmuje. Przestrzeń i czas są utkane z miniaturowych pętli w tkaninę bilion, bilion razy cieńszą od jedwabiu. Pętle są tak małe, jak tylko pozwalają na to prawa fizyki. Polem spekulacji jest najwyraźniej natura wszechświata. W takim razie jest to również sprawą poezji. Nieprzeniknione koncepty nie muszą być zrozumiane, żeby wybrzmiały w pieśni. Nie trzeba wiedzieć wszystkiego o umyśle. Żeby podziwiać sonet lub zachód słońca, to czarna skrzynka. Ale skoro poeta Wajsten pochylił się nad fizyką, to kto nie może? Szymon Kuśmider przeczytał pierwszy fragment powieści brytyjskiego pisarza Jana McEwenna zatytułowanej Co możemy wiedzieć? Przekład Andrzeja Szulca. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Albatros, a do lektury wrócimy... Jutro o tej samej porze. Siedemnaście minut pozostało do dziesiątej. Klaudia Baranowska i Katarzyna First Wojtkowska. Witamy Państwa ponownie. Tę część naszego spotkania, najdłuższą, bo do jedenastej, wypełnią interpretację Konrada Skolarskiego, który był gościem dwójki wczoraj w audycji Cafe Muza. To będzie takie muzyczne postscriptum. To pianista niezwykle indywidualny, pokazał to również wczoraj, opowiadając o muzyce, o swoich pasjach. Artyst który nie szuka łatwych rozwiązań, ale raczej wchodzi w muzykę głęboko, z pełnym zaangażowaniem. Jego interpretacje są bardzo osobiste, takie, w których słychać poszukiwanie, skupienie, a przede wszystkim autentyczność i myślenie. Muzyka nie jest tu formą popisu, to nie jest na pierwszym planie, ale przestrzenią wypowiedzi niemal intymnej, czasem bliskiej temu, co sam Konrad Skolarski określa jako doświadczenie wewnętrzne, duchowe, niemal medytacyjne. Zaczniemy od nowej płyty szopenowskiej, o której wczoraj rozmawialiśmy, wydanej w ubiegłym roku, bardzo przemyślanej programowo, koncepcyjnie. Posłuchamy na początek Barcaroli Karoli Fizdur, op. 60, utworu, który Konrad Skolarski wskazuje jako ten jeden z najbardziej złożonych i wymagających w całej twórczości Fryderyka Chopina, no bo to muzyka, która wymaga przede wszystkim ogromnej kontroli czasu, oddechu, barwy, a jednocześnie zdolności budowania narracji, która rozwija się niemal niezauważalnie w półcieniach i subtelnych niuansach. Fizdur opus 60 Fryderyka Chopina w interpretacji Konrada Skolarskiego. No, wspaniały to był oddech od rzeczywistości. To nagranie z najnowszej płyty tego artysty albumu, bardzo spójnego, przemyślanego, już zauważanego, bo nominowanego do International Classical Music Awards 2026. Uwagę przyciąga tu rzeczywiście sposób, w jaki Konrad Skolarski prowadzi muzyczną narrację. To... Interpretacja niezwykle indywidualna, skupiona, cierpliwie budowana, pozbawiona pośpiechu. Konrad Skolarski nie opowiada tej muzyki wielkim gestem, ale raczej pozwala jej rozwijać się od środka, przez oddech frazy, subtelne napięcia, uważność na barwę i wewnętrzny puls. W jego grze no, słychać ten namysł, ale też prawdziwe zaangażowanie takie, w którym każda kulminacja daje się organicznie przygotowana. Wszystko ma tu sens. Dramaturgia jest zakomponowana. Każda zmiana nastroju również. To Chopin bardzo osobisty, a też głęboko przemyślany. Polecam Państwu ten album w całości. Jeszcze dzisiaj do niego wrócimy w kanonie dwójki, ale ubiegły rok obfitował w nowe płyty u Konrada Skolarskiego. Nie tylko ta szopenowska ukazała się, ale również album zarejestrowany z Boarty Piano Trio, którego fragmentów. Również posłuchamy, ale do tego bachowska płyta z sonatami gambowymi pojawiła się na rynku, gambowymi Jana Sebastiana Bacha i Konrad Skolarski zarejestrował ten album z Karolem Marianowskim, z którym tworzył artę piano trio razem z Jarosławem Nadrzyckim. Posłuchamy teraz sonaty Giedur z tego nagrania. U Szmidera to pozycja 1027. To utwór, który należy do cyklu sonat, które Bach napisał z myślą o dwóch równorzędnych partnerach, instrumentach. No dziś wykonywane jest to bardzo często na violą, czyli fortepianie i w takiej odsłonie już za chwilę przed nami. Muzyka oparta na równowadze, dwóch głosów. obie partie prowadzą dialog o wyjątkowej precyzji i wewnętrznym skupieniu, a w interpretacji Karola Marianowskiego i Konrada Skolarskiego słychać właśnie to partnerstwo, to zrozumienie, uważność na detal, wspólne budowanie frazy i bardzo naturalne kształtowanie narracji.